Odcinek siódmy No więc jest czwarta kaseta Jest Szczepciu Szczepcia poznałem w latach pięćdziesiątych Tato Brałem udział w prowadzonych przez niego audycjach Przy sobocie po robocie A Nie zdążyłem ci ojcze powiedzieć Że jestem aktorem, reżyserem, piosenkarzem Objechałem pół świata W poszukiwaniu samego siebie Nie znalazłem A Szczepciu Kazimierz Wajda Brak, och jakiej uroczej Stazi, która mieszka w Krakowie i ma 178 lat, czy 278 lat, nie, nie, nie wiem dokładnie Niezniszczalny ma rodzinny humor i wygląda na lat no, najwyżej 57 Więc rzeczony Szczepciu na scenie był zabawny, śmieszny, ale za kulicami wyczuwało się w nim zgorzknienie i, i chyba strach Wyczuwało się też działanie choroby, która miała go wkrótce zabrać. Omijaliśmy ze Stasią i z Mirą Grylichowską, jego żoną, ten temat. Ej, jeszcze jedno lwowskie życie wyrzucone z kolejny na bezdroża. Najkrócej określają go Anglicy. Off. Tą spotkałem po raz pierwszy parę lat temu Witka. Zaśpiewałem parę piosenek, jak to lwowiacy po pięciu minutach mówiliśmy sobie po imieniu. Nagrałem mu na kasetach takie... Listy rumujące, śpiewające Widywaliśmy się potem za każdym razem Gdy przyjeżdżał z Londynu do Warszawy Lubi moje piosenki I oto gdy był przedostatni raz Zadałem pytanie, jak mi się wydawało Retoryczne, chcesz, żebym przyjechał z gitarą Jego odpowiedź Zbiła mnie z pantowyku. Oczywiście przyjeżdżę, ale bez gitary Widzisz, ludzie na starość Robią się smarkutliwi Łatwiej się wzruszają A to im szkodzi, bo serca mają słabe po co rozpamiętywać to, co minęło i nie wróci? Nawet jeśli sprawia przyjemność, to, no to to nas niszczy. Miał rację. Po stokroć miał rację. Stanął mi przed oczami obraz wypełnionego po brzegi kościoła jezuitów we Wrocławiu. Była rocznica Politechniki Lwowskiej. Zaprosili, przyjechałem. Zaśpiewałem wierne Madonny w trzeciej strowce przy słowach Matko nasza, mamo Lwowska, trwaj, nie opatrzy nieotwarte oczy, a śpiewałem stojąc przed ołtarzem. Widok, który ujrzałem, powaliłby tura. Twarze, twarze, twarze, porany z marszczkami, starany zmęczonej wszystkie zalane łzami. Straszne. To trwaj, powtarza się trzykrotnie. Dwa pierwsze wydusiłem jakoś z rozpędu, przy trzecim nawet Nieotwarły most Zamurowało mnie dokumentnie Zszedłem i drgnęła we mnie Nuta pyszalkowatej domy To ja, to ja ich tak wzruszyłem Trwało to okamgnienie Ale było Niestety było I dopiero po tym co powiedział tonciu to znaczy Henio Uprzytomniłem sobie, że ktoś z nich Mógł nie dojść do domu Mnie samego rzucił wkrótce Zawał na łóżko sali Reanimacyjny u doktora Danielewicza w szpitalu w Grudziądz. Po miesiącu przywieziono mnie do, tak, do tego Konstancina na rehabilitację kardiologiczną do profesora Rudnickiego, a w domu czekał na mnie mój przyjaciel, doktor Lech Ziółkowski z moją przyjaciółką, z żoną jego Ewunią, też kardiologiem. I w tym pomyślałem tkwi i tkwiła siła tońcia i szczepcia, siła wesołej lwowskiej fali. Oni nie kokietowali, nie zmyślali. Malobratnie, a powiem, oni nie grali. Po prostu byli. Wszystko, co robili, było szczere, do granic ryzyka. Oczywiście że rzemiosło mieli opanowane, ale nie dajmy się zwariować. Cieszymy się dziś z tego, że rzemieślnik zna się na rzemiośle. Wkrótce stawiać będziemy pomnik sprzedawczyni, bo uśmiechnęła się do klienta. Ale czy wpadłoby do głowy panu redaktorowi rozpocząć wywiad z pisarzem od pytania, czy zna pan litery, czy umie pan pisać, czy jest pan piśmienny? Pamiętam w Londynie w aptece ktoś podszedł do kolejki, a bywają tam, też bywają, tak, tak. I poprosił o lekarstwo. Gdy spytałem dlaczego ten pan kupił poza kolejnością, zagadnięta osoba odparła widocznie musi i dodała i widocznie ma prawo. Szczepciej i Tońcio brali udział w filmie, bo umieli. Jeśli chcesz poznać człowieka, radził tato, nie przyglądaj mu się na ważnych zakrętach życiowych, wiedząc, że jest obserwowany. Zaplanuje sobie wrażenie, jakie sprawić chce na obserwujących, natomiast w drobnostkach napięcie jego uwagi słabnie Nawet morderstwo da się czasem usprawiedliwić Nic jednak nie usprawiedliwi człowieka, który trzeźwy, bez przyczyny kopni psa Pewny, że nikt tego nie zobaczy Obserwowanie Henia właśnie w drobnostkach przekonało mnie, że to człowiek, któremu warto wierzyć, nie lubi bowiem lgarstwa, pozy i kokieterii. Ali, <śmiech> ali, to ja by nie był wąskie dziecko, jakby nie pomyślał, niedoczekani Twoje, żeby mój miał wyjść na Twój. Po pierwsze. Młodzi mają zdrowe serca, a nie wiedzą tego, co my znamy na pamięć Bo to, co im pisali, <śmiech> to mnie od tego zęby boli A po drugie, ta czasem się tak uda, że co smutne, można podać troszeczki weselej Słowem, nie rób sztata wariata <śmiech> Przyszła do mnie taka chuda Biała przeraźliwie Mówi do mnie chodę siuda Ja ziemu szczęśliwie Zatrzeszczali Białe gnaty W oczodolkach Czarny blisk To ja do niej tam ty, A jak nie To wpysk Nie rób staw ta wariata. nie rób z mamy panoramy, nie rób z ciotki i z nas hebesów nie rób tyż, na mnie ta szurali, mnie takich magulali więcej ład. I tak dalej biegaj zapas nogi bierz, bo jak nie mam ciu droga, będzie źle, bo my wirwer wurri po podmuri, ręka noga mózg na ścianie, na co ci to, ta na co ci to, ta na co ci to do nie. Przyszła do mnie taka tlusta, pulchna jak płam Nos czerwony, krwawe usta, purpurowe uszy, cala w ogniu kusi dziwka i ubele się na To ja do niej kurz parszywka, bo ci powiem tak. Nie rób z tata wariata, nie rób z mamy panoramy, nie rób z ciotki idiotki, z nas w nie rób tyż. Na mnie tacy szorali, my nie takich ma więc się łot i tak dalej. Biegaj za pas, nogi bierz, bo jak nie mam mamciu droga, Bezi źle. Bo my wirwar po i ręka, noga, mózg na ścianie, to na co ci to? Ta na co ci to? Ta na co ci to, Lonie? Nam, ni biało, ni czerwono, razem. Nie inaczej, tak nas w domu nauczono, Wiemy, co to znaczy Biały ptak w czerwonym polu Bieli czerwień za nim w tle A tym, co inaczej wolą Refren śpiewa się Zawariata, nie rób z mamy panoramy, nie rób z ciotki idiotki, z nas ebesów nie rób, tyż na mnie tacy szurali, mnie takich magulali, więc się łat i tak dalej, biegaj zapas, nogi bierze, bo jak nie mam ciu droga. Będzie źle, bo my po podmuli ręka, noga, mózg na ścianie. Ta na co ci to, ta na co ci to, To na co ci to, Lo, nie. Teraz drobne objaśnienia do tej piosenki, bo państwo mogą nie wiedzieć, kto to jest Hebes. Otóż Hebes, proszę państwa, to jest Taki hebes, że żaluść bierze patrzeć, no. A megaj, to znaczy brykaj, brykaj zwiewaj, alimigim, no i kantanie. Kantanie, proszę Państwa, to jest lanie, tylko że lepsze lanie takie. Tak, no a teraz fajne zajęcie. Coś mi się pomykicilo. Znaczy, pokolapućkało się, czy zakalamuciło się, zachachmęciło, czy popyćkało, no nie wiem już, jak to wam precyzyjnie określić. Mniej lub bardziej jawne recitaly lwowskie, które robiłem od bardzo dawno, ale zawsze honorowo, odcielałem od zarobkowych. No rozumiecie państwo, dla chleba, pani dla chleba. Pomijając już fakt, że gdy śpiewam za darmo, mam prawo śpiewać to, na co mam ochotę ja, a nie organizator, właściciel czy czynnik, ważniejsze jest to, że pieniądz bruka wszystko. Nieuchronnie, prędzej czy później, miłość, sztukę, idee nade wszystko władzy. Władza, gdy jest źródłem zarobkowania, staje się źródłem przemocy, nieszczęścia, niesprawiedliwości. Straciłem trzech przyjaciół, załamali się jak podziałał na nich jeden z tych dwóch strasznych narkotyków. Władza, pieniądz. Oczywiście nie można dokładać do, do idei na przykład. Szczególnie, gdy dokładać nie masz czego. Ale z nami takich, którzy z tego niedokładania mają mazdę lub dacze, albo jedno i trzecie. Tak. Piłsudskiego w każdym razie nie stać było na kupno domku. Kupili mu jego żołnierze. Za daleko odszedłem od tematu i nie tam, nie tak bardzo Zapomniałem, że już dawno podjąłem się tego koncertu Nawet nieźle płatny nie sposób mylu odmówić Mimo braku czasu, bo właśnie tę książkę wtedy pisałem Pojechałem Sala nieduża, nabita samymi starowinkami. Starałem się śpiewać rzeczy pogodne, wesołe. Wyciągnąłem z Lamusa takie starocie jak Agate, Wozi starego Kowboja, Rancho Texas, Żabkę i Misi, Ty i Ja, drugie niebo. A mówiąc nawiasem po 25 pięciu latach Bogu Okulski zrobił z nich nową płytę. No więc yy, śpiewam te piosenki a tu nagle, ale włoskich pan śpiewać nie będzie? – zapytał staruszek z nosem jak natartym burakiem. – Jak to? – Zdumiałem się. – Są tu lwowiacy? – Tatyku! Okazuje się, że najsprawniejsza poczta w Polsce, poczta pantoflowa, przedostała się z tych honorowych moich, nazwijmy to lwowskich koncertów, na zewnątrz, na wywieszonej sztrajfie, okropne słowo, ale czy mnie zastąpić? Ktoś dopisał mazakiem tylko we Lwowie? – i nikt prócz lwowieków na zale się nie dostał. Zaśpiewałem balladę o dziesięciu baciarach. Tato smutne, zawołał ten z buraczanym nosem. Lwów to było miastu wesołe. Panie, my chcemy te stare, wesołe. Ktoś jest na żywiary, i niech go nagle krew zaleje. My chcemy, tak. Przypomniałem sobie. Taki jeden gwiazder był czterokrotnie w zespolach, które prowadziłem jako reżyser za granicą. A różne takie zespoły woziłem od USA po Mongolię 22 razy. My chcemy, mówił zawsze, gdy chciał przeforsować własne życzenie. Kiedyś wsiadając do autokaru zwróciłem się do gwiazdy. Możesz mnie uświadomić, o której godzinie my chcemy dziś wyjechać na koncert? O 17.00 odparł bez chwili wahania. Zgodziłem się. Lubię spokój. Kto przeciw, nie słyszę sprzeciwów Przyjęte jednogłośnie. Dziękuję za zaufanie. 48 lat tradycji. Więcej nie spotkaliśmy się w pracy. Oje dery nie, róbcie, ruchaj, ruchaj. Ta oj Śpiewa ten z nosem. Ja pamiętam trochę inny tekst. Chopaj Żubaj, ta oj ta wszystko dwa, aby wesoł. Zaśpiewałem u bumbacha Choć nie przepadam za tą piosenką Ledwo skończyłem już bijąc Brawo mój buraczany staruszek rechoto A zna pan weteranów? Te co się kończy lata kiliszki i halby na kupie, Pan Feltwebel krzyczy salujcie mnie no Ta uspokój się Tato durnowatej Zaciąga ślicznym balakiem bez krztyny złości jedna ze staruszek. To nie chce śpiwa, coś mu podobi no. Jestem speszony i jest mi przykro Nie wiem, czy w pocie czoła zarabiam na codzienny, czy w gronie lwowskich dzieci, które poszły tulać się po świecie Staram się odnaleźć pogodę i piękno rozśpiewanego miasta mojego dzieciństwa tak, tak, tak, długo przyjemność sprawia jazda samochodem, póki się nie zostanie taksówkarzem. Myślę za szybko, za gorączkowo. Mówię, nie znam tej wersji, ani tej strofki. tam się znowu jakiś frajer w kozaka się bawi, kaset ma w kieszeni, a majher w rękawie. Pewno było, skoro wydrukowane, ale... Ta śpiwaj pan, co pan wisz, ale wesoło. Lider z buraczanym nosem będzie mi wtórował, jestem przekonany. Może też zachęci do śpiewania całą salę, tak też i się dzieje, gdy podejmuje słynny balu weteranów. Dzisiaj balu weteranu, każdy zna tych panów Bo tam co niedzieli, jest zabawy wieli. A kumity w wieży bierze, czterdzieści chalerzy Utyli się należy, ta już, ta joj A muzyczka ino, a, no, a muzyczka nie, Bo przy tej muzyczce gości bawię się wesoło czysz, Ta męska, co jest byli te, grała festa, festa. Bytowa straszny pieniądz straci Trzy i piwa Przy bufetzie płaci u Ona u wielkich państwa skórzy, Nie ślima w brat róży Taj do niego i łóżyt ta przyjdź pan przyjdź A muzyczka inua, a no A Bo przy tej muzyczce Głości się ha ha ha Czy to efra czy to gorsza Czy to insza jest Byli tylko grała festa fest Mareczka, moja Mareczka, chodźże do mnie, nie daj tyś, Mareczka, moja Mareczka, chodźże ze mną tam Tam w końcu jakaś szarża, znacznie się ubraża, Aż ja mam nagniotki, niechże pan uważa Ja nie będę gadał wieli, ty cieli tylko mordy wczeli, ta już, daj A muzyczka, no ano, a muzyczka nie, Bo przy tej muzyczce gości bawią się wyco to męska, cii, to tam skać, to insza jest byli tylko festa, fest, fest. Mareszka, moja Mareczka choć ci powiem, z dośka, Maruśka, moja Maruśka, choć już ze mną tam. Zjawili jakieś dwa cywili Gęby odrapane, włosy jak bawili. Nic nikomu nie mówili, ty w morze bili Światła pogasili, ta już, to joj A muzyczka nie, no a, a muzyczkaż nie Bo przy tej muzyczce gościwali się Ha, ha, ha, męska, insza jest Bili grała fest ta fest, maruszka moja maruszka, ponieważ widóżka maruszka moja maruszka. No chodźmy mną wpać. Przyłapuje się na tym, że wykonuje piosenkę jakoś mechanicznie, rutynowo. Myśl ucieka, ucieka, ucieka wstecz o kilka lat. Do brzyskiej wsi Tego recitalu nie zapomnę do końca życia Mniej więcej w polowie programu po piosence o mojej żonie A zresztą co ja tam Zaśpiewam ją Państwu, choć w piosence nie ma, Dobra? Lecimy Panowie, uprzedzam lojalnie, żeby nie było pretensji do mnie Że facet nie tego i niby, że u mnie Tu coś na pięterku jest źle bo to jest piosenka o żonie panowie, o mojej panowie żonie I mnie wolno panowie, mnie wolno A wam, wam panowie, wam nie Tyle dziś mamy na nie, na hihi, hi, na ho ho, na he, he A powietrza coś brak, no jak kochani, brak? Bo co my mamy, bo co my mamy no tak. No tak. Jest pupek cipeczek BB MM ICC, i CC i pieseczków i lorit. Tych mistrzyni od pieszczot miłości, lecz licz te sprawy panowie to blond. Dlatego diabelnie to boli panowie, diabelnie panowie boli. Tyle dziewczyn panowie, tyle dziewczyn. A tak mało, tak mało jest.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 Jest samców, że hej, rozplodowców, kozaków, kogutów, ogierów, gierojów O rękach i reszcie ze stali, godzinę przed skokiem wrzeszczących już hop I patrzą cierpliwie dziewoje panowie, i patrzą panowie dziewoje I tak z cicha pęk nagle pytają No a gdzież ten prawdziwy jest chłop? Bo tyle dziś mamy na nie, na ho, ho na hi, hi, na he. A powietrzna coś brak. No jak, kochani, brak? No bo co my mamy? Bo co my mamy? No tak. No tak. Za to ludzi to mamy, wielkich, niezlomnych, oddanych i twardych jak skala, Sprawdzonych i wiernych i niezastąpionych, no takich, że spróbuj ich tknąć, A wiecie co dzisiaj mi żona, panowie, co żona mi dziś powiedziała, Ja tych wielkich to wiesz, nie, nie powiem, A ty po prostu człowiekiem bądź, bądź. Tyle dziś mamy na nie, na i, i, na... na he, he. A powietrza, powietrza brak, bo coś musi być, bo ktoś musi być, bo coś lub ktoś cholera musi być na tak... No i właśnie po tej piosence powiedziałem wiersz Zbigniewa Herberta "Posłanie Pana Kogito. Ta cisza. Tego opisać się nie da. Im ciszej się mówi, tym bardziej rośnie ta cisza. Serce podchodzi do gardła. Gdy skończyłem, nie ukloniłem się. Chciałem, żeby ta cisza jeszcze trwała. Trwała. Mężczyzna siedział w drugim rzędzie po prawej stronie, twarz wykuta z kamienia brukowego. Patrzył na mnie tak, dziś wydaje się to śmieszne, ale wtedy przez głowę przemknęła mi myśl, tak się patrzy na człowieka, gdy chce się go uderzyć. Podniósł dwa palce jak uczniak w szkole, lat miał chyba siedemdziesiąt. Przepraszam pana, a kto to jest ten pan, no, no zapomniał. Cogito, uło, wow, wo wow, właśnie, tak. Uczony francuski Descartes, zwany u nas kartezjuszem, powiedział w XVII wieku Cogito ergo sum, to znaczy myślę, więc jestem. Posłanie pana Cogito to posłanie pana, który... No to tak, rozumiem, rozumiem. A ten Giga, <śmiech> chodzi o Gilgamesza Hektorej i Rolanda. Wow, wow, wow właśnie, tak. Odpowiedziałem jak umiałem Potem zaproponowałem Jakoś tak poważnie Niebywale się zrobiło Może zaśpiałem coś weselszego Na przykład Nie proszę pana Zaoponował stanowczo Ten starzec z kamienną twarzą Wszedł mu w słowo siedzący obok młodszy Nieco mężczyzna Tych dupereli to my mamy dość w telewizorze Niech pan śpiewa Co, co, co. A zresztą Sam pan wie co trzeba i wtedy zaczęli wychodzić. Delikatnie, nie w czasie śpiewania, ale jedna osoba po drugiej poczęła chyłkiem wymykać się z sali. Śpiewałem Wojenkę, Bazylego, Słowo i Czyn, Szukasz Prawdy, Szukasz, Kto Następny, Testament. Recytowałem Milosza, modlitwę z kwiatów polskich Tuwima, a oni wychodzili. Może jednak coś weselszego. Takżeż my prosili pana — powiedziała pani z pierwszego rzędu. Twarz miała uśmiechniętą i zalaną łzami. Chciałem powiedzieć, to dlaczego wychodzicie? Coś mnie jednak powstrzymało. Ciągnąłem dalej program i tak już przeciągnięty. Byli brawa chętnie, byli wzruszeni w sposób widoczny i i Wychodzili. Miotając się w rozterce, rzekłem w końcu. Mili moi, aktor zawsze wie dokładnie, kiedy ma wejść. Nie zawsze natomiast wie, kiedy zejść. Co mówiąc nawiasem dotyczy nie tylko aktorów. Brawa! No, no, no. Wolę byście mówili, dlaczego już go nie ma, ani musieli mówić, dlaczego on wciąż jeszcze jest. Stali, bili brawa. No, ale speszony byłem nadal A za drzwiami Nie gniewaj się, tato Wiem, że powiedziałbyś, inny by się pochwalił Ale ja mam skromnego syna <śmiech> Nie gniewaj się Przez całe moje życie, dłuższe od Twego Nikt i nigdy nie podziękował mi piękniej za moją pracę niż to lwowskie towarzystwo ze wsi podwołbrzyckiej. Za drzwiami czekało na mnie 27 bukietów od tych wychodzących. Stałem i milczałem. Gdy ruszyłem tym moim najszybszym ciągnikiem Europy, czyli Polonezem, Zobaczyłem w lusterku wstecznym kulejącą babcię biegnącą Niezdarnym truchcikiem i machającą bukiecikiem 28. Podjechałem do niej na wstecznym biegu Wysiadłem Pocaływałem szorstką spoconą rękę Objęła mnie położyła dłoń na głowie Zakreśliła na czole krzyży żywym ogniem przepiekło wspomnienie ksiądz Mirek tak tak, tak, to on, ksiądz Mirek zrobił krzyżyk na moim czole kiedy to było kiedy to było Boże, kiedy to było tak, drodzy Państwo ja później opowiem Państwu o o tym krzyżyku, który na czole zrobił mi ksiądz Mirek. Ale jak to we Lwowie? Wszystko się jakoś przeplatało. Pamiętam księdza Mirka, jakby tu powiedzieć, z zupełnie innej strony. Pamiętam, jak pewnego razu opowiedział mi, jak przed e, jedzeniem się mówiło błogosław Panie Boże nas i te dary i tak dalej. Ksiądz nagle powiedział, jak na pustyni szedł zakonnik. I naprzeciwko szedł lew. I w zakonni klęknął i powiedział Panie Boże, daj, żeby się w tym zwierzęciu obudziły ludzkie uczucia. I lew przyklęknął, podniósł rękę i powiedział pobłogosław Panie Boże nas i te dar, które za chwilę spożywać będę. Amen. No ponieważ już wyszliśmy z tego nastroju takiego smutnego, to niech państwo będą tak dobrzy i przewrócą tę czwartą kasetę na drugą stronę. Można prosić?